Zgruszaj się Bruno, odcinek Okrągły 20 20 dzisiaj Witam Witam wszystkich słuchaczy Nie wiem ile Was zostało Po komentarzach Pod ostatnim odcinkiem patrząc to niewielu Komentarzy było rekordowo Mało, zero No ale nie zrażam się tym Trzeba Po prostu Robić dalej to co się robi Dobra, witam Was jeszcze raz Trochę od narzekania zacznę Mam na co narzekać W sumie Bo nigdzie się nie wybierałem ostatnim czasem Z Brunem Nigdzie się nie ruszałem Ponieważ zachorował mi dzieciak no, Zachorował mi na taką zdradliwą Chorobę O dziwo Rozpoznaną tu przez angielskich lekarzy Także Chwała im Choroba nazywa się zespołem zespół Szonlejna Henocha zdradliwa suka że tak powiem dzieciak choruje mi już od 5 tygodni i nie widać żadnego w sumie polepszenia a najgorsze jest to, że tak naprawdę nie ma na to żadnego lekarstwa to musi przejść samoczynnie na czym ta choroba polega w ogóle bo hmm, może być tak, że hmm, wasze dzieciaki mogą też na to zachorować Choroba jest rzadka, co prawda. I częściej chorują chłopcy niż dziewczęta. Nawet bardzo rzadka. Ja w ogóle pierwsza spotkałem się z taką, z taką chorobą. W Polsce nazywana też jako plamica. No i co możemy o niej powiedzieć? Jest to choroba, w której małe naczynia krwionośne w całym ciele zostają objęte zapaleniem. I najwięcej takich wybroczeń, siniaków, takich zapalnych, czerwonych plam, występuje na nogach akurat. No ale krew mamy w całym organizmie i tak naprawdę atakowane mogą być różne rzeczy. Tak? Nerki, przewód pokarmowy, kolka, odroba śledziona, noga, puchną stawy, puchną różne części ciała no to dosyć szybko mija ale jedynym lekarstwem na razie jaki dostaliśmy to po prostu dosyć silne środki, środki przeciwbólowe od kilku dni Bruno nie bierze już żadnych środków, bo mu przeszło ale od nowa mu zaczęły się znowu te plamy na nogach i tak dalej, to się cały czas te choróbsko w nim siedzi kręci się to kręci co tydzień jeździmy na sprawdzanie moczu do szpitala ponieważ najgroźniejszą jakby najgroźniejszym skutkiem ubocznym tej choroby może być niewydolność nerek także gdy nerki zostaną zatykowane to może być dopiero wtedy niedobrze no na razie wyniki są dosyć dobre chociaż po ostatniej wizycie dostaliśmy jakieś sterydy na trzy dni no więc to taki niepokojący moment no ale zobaczymy no. jesteśmy dobrej myśli Bruno nie może się nie może za bardzo się przeciążać nie może biegać, nie może skakać nie może y, jakichś dłuższych marszów robić ponieważ bardzo szybko po takim czymś wychodzą nowe takie wybroczyny na, na nogach, puchną stawy szybko i, i dzieciak się, mę, się męczy, więc nie jest wesoło, ale jakoś, jakoś przetrzymujemy tą chorobę no i pięć tygodni no, dziecko nie chodzi do szkoły, bo boimy się go puszczać żeby nie zapało dodatkowych jakich, jakichś infekcji a oprócz tego no wiadomo, jeśli się nie pilnuje dziecka, to one mimo nakazów, zakazów i różnych tego typu, nie wiem, pouczeń i tak będzie skakało, biegało i robiło to, co będzie chciało. No. Takie są niestety dzieci. Dobra, to tak yy, kończymy to narzekanie. Jeszcze co do narzekania, to plecy mnie bolą, bo z Brunem dzisiaj właśnie rzeźbiliśmy dynie. Nie czarny worek najpierw? Ja biorę papier. Po co? No żeby było bardziej bezpiecznie. Dobrze. Ja nie wiem gdzie są czarne worki. Ale mogą być szare? Tą zrobimy, dobra? Najpierw. Jaką? Tą. Trzeba najpierw wyciąć tą górę, nie? No. I ten środek wywalić. A potem mi podpowiesz dokładnie jak zrobić wszystko, dobrze? Mamy już ten środek. Bardzo nie lubię takiego widoku. Nie? Czemu? Związałem rękę na Daj mi łyżkę taką do, do sałatek może, Bad. Dobra. Masz małą rączkę, to wygrzebuj. No już, kawałem rękę i wygrzebuj, stary. No już, bo to ma za duże. A re, no dawaj, mu no dawaj, to robisz tego. Bruno. Łyszką chcesz wyciągać? A nie ręką? Nie, nie. Pierwszą chciałeś. Ogniową. Ogniową. Poczekaj, zrobimy najpierw wzór. Może tak coś. No ja bym ci proponował jakiś inny. Co inny? Wzór. Jaki? Ten. Ten? No. To będzie oko jedno. Tak? Mhm. Takie? Fajne? Jakbyś strzała, mhm. albo rakieta. Widzisz? Takie? Mhm. Teraz musimy jej tylko tylko wyciąć. trzeba teraz nos. Trójkątowy. Jakiś. nie trójkątowy. Taki. No drugi kątowy, taki jak ja mam. Nie, to taki, wiesz, musi być też trochę taki ogniowy. Ale ja przy... jak płukam, mój nas to też w moim mózgu. Mhm. Więc to trochę boli. Uśmiech zrobimy jej? Uśmiech, ale takimi zębami, dobra? Jakie znasz potwory najstraszniejsze? Wilkołaka i wampira A czemu jest wil wilkołak wampir najstraszniejszy? Straszniejszy niż zombie? No Tak? Bo ma pazury jak brzytła Kto? Wilkołak czy wampir? Wil wilkołak A wampir czemu straszny jest? Bo ma kły zęby i może wstać krew Wysysa krew? Mhm. A wilkołak co robi? em terapii ludzi. dynie, bo właśnie minęła północ czyli północ z 30 na 31 października i weszliśmy w dzień 31 października a więc w Halloween Halloween tutaj obchodzony w Anglii dość hucznie tak i w Irlandii i w Stanach Zjednoczonych to są te kraje w których głównie te święto się święto ten, tą zabawę się propaguje no ale w Polsce też już to wchodzi w innych krajach wiem że to się wszystko da wymiar popkulturowy tej tego święta po prostu rozprzestrzenił tą zabawę na, na cały świat. No i w Polsce również są imprezy Halloweenowe. Ja porządkowo byłem szczerze mówiąc tym taki zniesmaczony i w ogóle denerwowało mnie takie przeszczepianie takich obcych tradycji na, na polski grunt, czy na jakikolwiek inny. Ale patrząc na Bruna i, i widząc miesiąc temu już jego oczekiwanie na ten Halloween na to kiedy będzie mógł się przebrać kiedy będzie mógł wyjść z wiaderkiem i nazbierać całe wiadro słodyczy w pół godzinki lub godzinkę tak jak robiliśmy to, zrobiliśmy to rok temu i to jego oczekiwanie to jest zbliżone do oczekiwania na świętego Mikołaja jest yy po prostu dzieciak podniecony i, i odlicza sobie dni już, ja pamiętam jak się zapytał ile do Halloween pierwszy raz, no to było 38, no i od tego czasu, od tych 38 dni odlicza co chwilę, co chwilę, co chwilę no i dotarliśmy dzisiaj do tego, że jutro Halloween czyli dziś już po północy no i wzięliśmy się za rzeźbienie dyniowych głów Myślałem, że wyrzeźbienie takiej dyniowej głowy to będzie dość prosta sprawa. Nazbierałem no, tam jakieś narzędzi, jakieś takich, y, jakiś taki skalpe, znalazłem, znalazłem ułamany nóż, <grym> ulubiony do skrobania ziemniaków, y, jakieś, jakieś piłki i mówię, no to dobrze, robimy to no ale mimo ukończonego jakiegoś tam w dzieciństwie kursu rzeźbiarstwa ukończonego, parę razy bym na kursie rzeźbiarstwa, ale podstawy jakiś wyknołem. mimo podejścia na luzie powiem wam, że jedna głowa dniowa zajęła mi ponad godzinę i to takiej męki to nie jest takie proste to nie jest takie proste wcale skóra dni okazała się bardzo gruba i żeby ją przebić na wielą, to trzeba było się tam napiłować, napracować. No i myślałem, że Bruno te, też by sobie z tym poradził, ale nóż tak ciężko wchodzi w dynię, że, że bałem się, że dziecko mi się tutaj pochlasta. Jeszcze tego by brakowało. Więc całą robotę musiałem wziąć na siebie. No ale głównym projektodawcą pierwszej głowy, takiej ogniowej był Bruno właśnie no i robiliśmy, robiliśmy te głowy i zrobiliśmy próbę latarką, potem świeczki no i wyszło dosyć fajnie więc przygotowani już jesteśmy kupiłem dzisiaj wiaderko pomarańczowe w ogóle w Anglii to yy, miałem problem duży, żeby kupić dynie dzisiaj bo wszędzie już wykupione. No ja zawsze na ostatnią minutę, na ostatni, na ostatni dzwonek, że tak powiem, kupuję takie rzeczy jak na przykład kalendarz adwentowy z czekoladkami, to <śmiech> jak chciałem kupić właśnie w pierwszy dzień, kiedy się czekoladkę już pierwszą yy, otwiera, no to miałem bardzo duży problem. Z 20 sklepów w, w przebiegłem w końcu gdzieś. Beata dostała jakiegoś yy, pakistańskiego sprzedawcy na rogu no i no tak, tak dzisiaj było to z dyniami dzisiaj bo ob, obleciałem z 6-7 sklepów w końcu dostałem te dynie no i zamiast mieć to wcześniej przygotowane to na ostatnią minutę rzeźbiliśmy w dynkach w ogóle Halloween. Halloween czym jest Halloween może to jest dobry temat na dzisiaj w moim dzieciństwie Halloween nie istniało. Istniało święto zmarłych. Istniało wyjście na cmentarz, zapalenie znicza. I w czasie, kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy ja miałem tyle lat co Bruno, to te znicze były naprawdę śmierdzące. I zaduch nad cmentarzem panował niemiłosierny. Ludzie, którzy... Tam chorowaliby na astmę lub mieli problem z oddychaniem, to unikali tego dnia cmentarzy, ponieważ ilość wosku tego palonego to normalnie była taka taki smog, smog powstawał nad miastem. Naprawdę smog powstawał taka ciężka łuna, chmura dymu unosiła się nad, nad całym miastem, nad całym gruziądzem i Pamiętam, ja bardzo lubiłem dosyć ten, ten smok i ten zapach i ten klimat. Nie wiem, jak tak mi od dzieciństwa zostało, że dosyć lubię cmentarze, lubię spokój cmentarzy, a, a święto zmarłych to ze spokojem nie miało akurat nic wspólnego, ale, ale klimat był fajny, bo te lampki wszędzie się świeciły, paliły. Można było podwiedzać zmarłych bliskich w tym, z tym, że gdy ja byłem dzieckiem, to nie mieliśmy na cmentarzu żadnych takich swoich bliskich. Pamiętam, chodziliśmy stawiać znicze dla żołnierzy, jakieś tam, na jakieś wojskowe pomniki, nagrobki nieznanych żołnierzy lub, lub znanych, już teraz nie pamiętam, jak to było. No a taką późniejszą zabawą z chłopakami, już w wieku młodzieńczym na cmentarzu w czasie zaduszek to było oblepianie sobie dłoni woskiem no na początku początku był naj, najtrudniejszy, bo trzeba było się oparzyć troszkę tym gorącym woskiem lało się na taką na, na dłoń woski potem yy, wlawało się więcej, więcej, więcej powstawała taka ogromna, ciężka yy, kula jakby rękawica bokserska, można było umiejętnie potem wyciągnąć taką dłoń i wlać sobie coś tam do środka jakiś gipsy, można było sobie zrobić odlew nikt z nas tego nie robił w końcu, ale, ale taka zabawa była po prostu u nas już tradycja między kolegami, że święto z Marii się zbliżało to idziemy na idziemy na, na, na, wosk, na wosk potem weszła parafina już nie było tak fajnie, zresztą my wyrośliśmy z tego i teraz tego już nikt nie pamięta i nikt nie robi na pewno no dobrze, ale wróćmy w końcu do tego Halloween nieszczęsnego, który jest tutaj yy, skąd się w ogóle wzięła nazwa Halloween? pokopałem trochę w internecie i okazuje się, że nazwa Halloween to nic innego jak Halloween, czyli Wigilia Dnia Wszystkich Świętych czyli prawidłowa nazwa tego dnia i święto to wywodzi się od Celtów są różne zresztą hipotezy, ale taka najbardziej prawdopodobna to jest taka, że właśnie wywodzi się od Celtów i było już kultywowane 2000 lat temu kiedy to tego dnia Celtowie żegnali się z czasem letnim, a witali czas zimowy, a oprócz tego było również w celtyckich zwierzeniach święto zmarłych tego dnia otwierały się jakby ułatwiało się połączenie między światem zmarłych a światem żywych i dusze zmarłych przydostawały się na ziemię mogliśmy poczuć obecność Bliskich można było poczuć obecność tych dusz. Zostawiało się jakieś jadło, zostawiało się jakieś napicie, zapali, zapalali ogniska, żeby te dusze mogły trafić we właściwe miejsce, a oprócz tego przebijali się w upiorne maski, co dzisiaj właśnie Halloween kultywuje, żeby odstraszyć te złe duchy, które również przez tą otwartą jakby bramę przez te otwarte połączenie mogły do nas przybyć. Kobiety przybierały się wówczas za wróżki, za wiedźmy, a mężczyźni ubierali maski, upiorów, jakichś tam duchów, demonów, coś w tym stylu. Podobnie jak dziś. Dzisiaj yy, wiadomo popkultura zrobiła swoje filmy i, i lateks więc jest to teraz bardziej komercyjne jak zresztą wszystko niż, niż kiedyś no ale święto jak święto I, y, tak się czasami zastanawiam, bo w Polsce jest y, kościół bardzo niechętnie patrzy na, na Halloween niechętnym okiem wręcz uznaje to za obrazę a te święto tak naprawdę korzenie ma tak samo pogańskie jak, jak i choinka nasza no, jak, i, jak i święty Mikołaj no, to jest e, coś bardzo podobnego więc nie wiadomo, nie wiem czemu obrażać się na to. W Polsce mieliśmy odpowiednika tak, Halloween, mieliśmy dziady no, w niektórych regionach podobno jeszcze dziady się kultywuje no, ten tradycję dziadów rozpala się ogniska zostawia się jakieś jadło rozpala się ogniska na rozstajach dróg i, i przed domami więc dziady również mm, mają coś wspólnego właśnie z Halloween z tymi zapalonymi dyniami a raczej Halloween ma coś wspólnego z, z dziadami a zresztą wszystko to jest tak do siebie podobne do Ameryki y halloween przywędrowało wraz z irlandczykami, z irlandzkimi emigrantami. No i tam właśnie chyba przeszło największą właśnie metamorfozę i największy boom. Właśnie w amerykańskiej kulturze stworzyły się te parady, festyny. Amerykanie zrobili z halloween biznes a ten biznes rozprzestrzenił się na cały świat, tak mi się wydaje. A dynie, dynie jeszcze... Dlaczego dynie właśnie, może opowiem o dyniach? Wyczytałem tutaj, że dlaczego ustawia się dynie z wyciętymi dziurami, z takim takie uśmiechnięte, yy, zębate maski świecące. Legenda irlandzka mówi o tym, że był kiedyś niejaki Jack, Pijak i Wuczęga i namówił on diabła, żeby wszedł na drzewo następnie wyciął w, w korze pnia krzyż i diabeł nie mógł zejść na ziemię kiedy Jack umarł, nie mógł pójść do nieba na skutek swoich grzechów, ale nie chciano go także przyjąć do, do piekła bo diabeł na to nie chciał się zgodzić, bo go został przez niego przechytrzony za to diabeł podarował mu znicz umieszczony w wydrążonej rzepie, żeby mógł oświetlać sobie drogę w wiecznej wędrówce w ciemnościach. W Ameryce, wiadomo, rzepa jest mała. Amerykanie zastąpili to dużo większą zabawką, czyli dynią. Więc stąd mamy podobno dyniowe głowy, dyniowe lampiony. No dobra, będę kończył na dzisiaj. Obchodźcie sobie święta jak chcecie, jak Wam się podoba. Jeśli macie ochotę zabawić się w przebieranki, w duchy, przebierajcie się. Jeśli macie ochotę odwiedzać zmarłych, bardzo proszę. Możecie robić również i to i to. Ja ja teraz akurat myślę o tym w ten sposób, właśnie, żeby... Czemu nie? czemu nie zabawić się dzień wcześniej a później zastanowić się, powspominać przeszłość, powspominać swoich bliskich ludzi, którzy odeszli więc może najlepiej połączyć to więc tak chyba będę robił a na dzisiaj to już wszystko żegnam was i do usłyszenia Zaraz przyjdziemy. Dzień nie świeci Kocham, kocham iść w taką noc, wiesz. Kochasz to? Ale, ale księżyc. Ale co kochasz, kochanie? Kocham iść w taką noc. Tak. Zobacz, pierwsza, ale ta się nie świeci. Mhm. A tutaj, zobacz. Hej, taka sama, pojęcie No, my musimy zaraz też, wiesz, do, do garażu i... Co? Ale świetna. Jezu, a co? No. Czekaj, coś idzie. Się... Nie bój się, to nie duchy. Jutro duchy będą grasować. I różne przebierańce. Ale jak Ci się podoba? Fajne. Co to jest? Dynia. Ale ona jest ogniowa, czy jaka? Em. Um, uśmiechniona. Uśmiechniona. Ale zobacz, jakby takie ognie były, wiesz, z tych oczu? Wiesz. No. Chodźcie, już zacząć jaką ma Finny. Ale nasza okolica jest świetna, co? No, Finny ma jedną. Co Świetnegoś za? O, jeszcze się nie pali. Jest u -u -u. Przejdziemy śpią. się? Zobaczyć? No, Finny już śmiej. Śpią. Tutaj ta ma wcięte oczy, ale wpatrzy w stronę kuchni, nie w stronę dworu. I zaraz my będziemy mieć naszą. Zobaczymy, która będzie najstraszniejsza. Ta. Ta jest straszna? Nie. Tam to było... Ty jesteś takie odważne. Która? Ta, co miała takie jak oczy jak ognie? Ta. To była najmniej straszna? Nie, najbardziej straszna. Uuu! Zobacz, uuuu! Zobacz! natworzy nawet. Ale ty jaka ta jedna wielka, widzisz? O-o! Co kochanie? Lewej stąd, ty już uciekamy. Uciekamy? Ale my nic złego nie robimy. Ty, a widziałaś ten księżyc? Tak, widziałem. Ale ogromniasty. To musi być ogromniasty. No dlaczego musi być ogromniasty? jest takie kółko. No przejdziemy się tym kółkiem i pójdziemy do domu, nie? No. Zobaczymy, jak się ludzie przygotowali na Halloween. Bardzo mi jest zimno, a ci tobie? No mnie, a tobie bardzo zimno, widzisz? No a ci bierze na takie wyprawy. I co teraz? iść na takie nocne podróżki, wiesz? Ja też, szukam bo z domu, w ogóle, takie nocne podróżki i nocne iścia W ogóle kocham to, życie z Tobą A ja kocham Halloween A ja kocham życie z Tobą i Halloween Ja też Tutaj zobacz, tutaj ma nie mieszkają dzieci nie przygotował Kto? na tej ulicy. Gdzie? No tu. Tu? No zobacz, nie ma żadnej dyni. Już tyle dogów. Chyba nie uprawiają Halloween, chyba nie uprawiają? że coś nie robią. Nie uprawiają Halloween. A, może nie uprawiają. Ale jak będzie Halloween, to potem będą uprawiać. Jutro, mogę się założyć, że jutro jak będziemy robić tą rundkę, to będzie o dużo, dużo więcej. W nocy będzie Halloween i będziemy się na sweetest. Tak, I wiesz co, i weźmiemy, zrobimy ci na twarzy tropią czachę, robią straszne. A ty macie jakieś przebranie Mama, na Halloween? nie wiem czy wejdę, wiesz. Tak ja byłam taka ogromna, jak byłam w ciąży ja, z tym. Ja, no, w środku. O, o, tam jakaś bunka jest, ale mała. I się nie pali. Jutro będą się pali. Papierowa! Nie, to się nie liczy. Jutro będą funduje wszystkie. A tu jeszcze tak wieje, Jezu, jak siłuje. A ty masz krótkie spodenki, jesteś chory. U, u, u. Tu jest, tu jest, tu jest, prawdziwa? A jaka fajna. No. To jej tacie wyjdzie. Ja zrobię tak. <głos> so, co? Ja coś tam widzę. Co? W, tam w oknach, zobacz. W jednym oknie nie co jest, i w drugim co jest. Pajac i skeleton. To jest pajac czy złodziej? Pajac. pajac. I, a drugi to co? M-skeleton. Um, Ooo, ale nieprawdziwe chyba, co? Nie, nie, tylko takie chyba cienie. Nie, tylko takie ozybdoby na okna, ale mi zimno, ale... pająki i nietoperze. Chodźmy. Ale... Po Chodź, bo zamarzniesz, a ja nie chcę iść tylko na tak, I w prawie jesteśmy. Dobra. Tu. Nie yes.